Słyszymy tak często Och, gdyby nie ci Żydzi Wszystkie problemy z powodu Żydów Znamy to, słyszymy to, czy nie? Żydowscy przywódcy religijni sprzeczali się z Chrystusem Jesteśmy potomstwem Abrahama Ojcem naszym jest Abraham Inaczej mówiąc Zostaw nas w spokoju My mamy naszego świętego Ojca, Abrahama. Ewangelia apostoła Mateusza, rozdział trzeci, czytamy. Nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za Ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Były lata w historii narodu izraelskiego, że Żydzi zapomnieli, kto to jest i kim jest żywy, prawdziwy Bóg. Ale jednego Żydzi nigdy nie zapomnieli. Nie zapomnieli, że są narodem wybranym. Pamiętali to tak dokładnie, iż wydawało im się, wystarczy urodzić się Żydem i już automatycznie idę do nieba. Myśleli oni, Ponieważ mamy naszego Ojca Świętego, Abrahama, On nam wszystko załatwi. Jan Chrzciciel, a później Chrystus, przypominał im, że jest to ich błędne myślenie. Że są w błędzie. Że są w wielkim błędzie. Z kim kojarzy nam się takie myślenie? Myślenie, że wystarczy, iż urodziłem się w religii wybranej, to już mam wszystko załatwione. Słyszymy takie słowa wśród nas i wokół nas, czy nie? Słowa Jana Chrzciciela i słowa Chrystusa i dzisiaj mówią i nam, Polakom, że to nieprawda, że nie wystarczy urodzić się jako dziecko w wielkiej religii. Może nawet jak ktoś pomyśli w wybranej religii. Że każdy sam, indywidualnie, sam osobiście i sam za siebie podejmuje decyzję, do kogo naprawdę chce należeć. Czy do największej religii, czy do osoby, osoby Jezusa Chrystusa. Żydom Chrystus nie był potrzebny. Jak czytamy w Ewangelii apostoła Jana, rozdział 8, tłumaczyli się oni, że mają swojego Ojca Świętego, Abrahama. Tak bardzo często, gdy my rozmawiamy o konieczności poddania życia Chrystusowi, przeważnie słyszymy bardzo podobną odpowiedź, jak używali Żydzi. Ci ludzie po prostu uwierzyli w swoją religię. I sądzili, że to wystarczy. Słowa Jana Chrzciciela i słowa Jezusa Chrystusa przypominają i nam, Polakom, że przynależność do religii nie gwarantuje przynależności do żywego Boga. Że nie gwarantuje przynależności do żywego Kościoła, który zbudowany jest na skale, na Chrystusie i którego głową, jest sam Jezus Chrystus. Bo Duch Chrystusa zamieszkuje tylko w tych, którzy poddadzą swoje życie Jemu, Chrystusowi. Może dzisiaj będzie tym najważniejszym dniem Twojego życia, w którym podejmiesz tę najważniejszą decyzję swojego życia. Zachęcamy Cię do tego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 We'll Ewangelia Marka, rozdział 10, wersety od 17 do 27. Gdy znów wyruszał w drogę, przybiegł jakiś człowiek, padł przed nim na kolana i zapytał, dobry nauczycielu, co mam robić, aby zapewnić sobie życie wieczne? Wtedy Jezus zapytał, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Tylko jeden Bóg jest dobry. Znasz przecież przekazania. Nie zabijaj, nie łam wierności małżeńskiej. Nie kradnij, nie składaj fałszywych zeznań. Nie oszukuj, czci ojca i matkę. Nauczycielu odpowiedział: Od najmłodszych lat przestrzegam tych wszystkich przekazań. Jezus spojrzał na niego z miłością i powiedział: Brak ci tylko jednej rzeczy. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj nędzarzom. A będziesz miał w skarb w niebie, potem chodź za mną. Na te słowa ów człowiek zmienił się na twarzy i odszedł przynębiony bo miał wielki majątek. Jezus zwrócił się do swoich uczniów i powiedział Jak trudno bogatym dostać się do Królestwa Bożego Słowa te zdziwiły uczniów, więc Jezus powtórzył Tak, moi drodzy, niełatwo dostać się do Królestwa Bożego Prędzej wielbunt przejdzie przez ucho igły, niż bogaty wejdzie do Królestwa Bożego Jeszcze bardziej ich to zaniepokoiło Kto w takim razie może być ocalony, mówił między sobą Jezus spojrzał na nich i powiedział Dla ludzi to niemożliwe, ale nie dla Boga Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych Historia, którą przeczytaliśmy, została zanotowana przez trzech ewangelistów. Nie ma wątpliwości, że istniał powód trzykrotnego powtórzenia tych samych faktów. Lekcje wypływające z tego fragmentu zasługują na szczególną uwagę. Ewangelista Marek mówi o kimś, kto przybiegł do Jezusa, padł przed Nim na kolana i zadał ważne pytanie. Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Wydaje się, że wszystko skończy się pozytywnie. Ten człowiek okazuje żywe zainteresowanie sprawami duchowymi, gdy większość ludzi jest obojętna i bez troska. Człowiek ten okazuje szacunek Jezusowi, padając przed Nim na kolana, podczas gdy uczeni w piśmie i ferezusze pogardzają Nim. Ale jest pewien problem. Ten młody człowiek jest całkowicie nieświadomy stanu własnego serca. Słysząc Jezusa mówiącego o przykazaniach, które traktują o Jego obowiązkach wobec bliźnich, natychmiast oświadcza, od najmłodszych lat przestrzegałem tych wszystkich przykazań. Zupełnie nie zdaje sobie sprawy z badającej człowieka natury moralnego prawa, i tego, że odnosi się ono nie tyle do czynów, ale do słów i myśli. Ujawniona tu duchowa szlepota jest bardzo powszechna. Większość nominalnych chrześcijan w dzisiejszych czasach nie ma pojęcia o własnej grzeszności i o tym, że są winni w Bożych oczach. Schlebiają sobie mówiąc, że nigdy nie zrobili niczego niegodziwego. Nigdy nikogo nie zamordowali, nikogo nie okradli, nikogo fałszywie nie oskarżali, dlatego są przekonani, że niebo ich nie ominie. O czym tacy ludzie zapominają? O świętej naturze Boga. O tym, że często łamali Jego prawo w gniewie, w myślach, w wyobraźni, nawet jeśli ich zewnętrzne postępowanie było właściwe. Apostoł Jan w Księdze Objawienia mówi o kościele w Laodycei, który miał pozytywny obraz siebie i swojego postępowania. Bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Wielu ludzi tak samo pozytywnie myśli o sobie i o swojej sprawiedliwości. Żyją zadowoleni z siebie i zadowoleni z siebie umierają. A jak widzi ich Bóg? Mówisz, że jesteś bogaty, że opływasz we wszystko i niczego Ci nie brak. Tymczasem nie wiesz, że jesteś nieszczęśliwy, godny pożałowania jak żebrak ślepy i nagi. Strzeżmy się takiego stanu umysłu Tak długo jak myślimy, że potrafimy przestrzegać Bożych praw Chrystus nie może nic dla nas zrobić Módlmy się o poznanie samych siebie Prośmy Ducha Świętego, by przekonał nas o grzechu By pokazał nam nasze własne serce By objawił nam świętość Boga i to, że potrzebujemy Chrystusa Nieznajomość prawa Bożego i nieznajomość Ewangelii Najczęściej idą w parze fragment Ewangelii pokazuje to, jak bardzo Jezus kocha człowieka. Ewangelista Marek, opisując historię tego młodego człowieka mówi, że Jezus spojrzał na nie z miłością. Jezus poglądał z miłością na tę dziwną mieszaninę szczerości i nieświadomości w człowieku, który stał przed nim. Na jego chore niepokoju sumienie. Sumienie, które tak bardzo pragnęło uwolnienia. Możemy przypuszczać, że Jezus patrzył na duszę tego człowieka z troską, podobną do tej, jak my patrzymy na ruiny pięknego pałacu. Pozbawione dachu, zburzone, nieprzydatne a jednak ujawniające wiele cech charakterystycznych dla celu, do którego zostały przeznaczone i zbudowane. Nie zapominajmy, że Jezus odczuwa miłość i współczucie wobec zgubionego, grzesznego, zbuntowanego człowieka. On go naprawdę kocha. Oczywiście Jezus obdarza szczególną miłością tych ludzi, którzy słuchają Jego głosu i idą za Nim. Oni są Jego owcami, danymi Mu przez Ojca. Ale serce Jezusa jest szerokim sercem. Jest w Nim dużo miejsca dla tych, którzy nadal brną w grzechu. Dla tych, co się zgubili. Ten, który płakał nad odrzucającą Go Jerozolimą, jest taki sam. Nadal pragnie zgromadzić wokół siebie wszystkich nieświadomych, zadufanych w swojej sprawiedliwości, niewiernych, nieskruszonych, zbuntowanych, gdyby tylko zechcieli do Niego przyjść. Możemy śmiało powiedzieć największemu z grzeszników, że Chrystus Go kocha. Zbawienie jest przygotowane dla najgorszego z ludzi. Jeśli tylko taka osoba zdecyduje się w pokucie przyjść do Jezusa, jeśli człowiek będzie zgubiony, to nie stanie się tak dlatego, że Jezus Go nie kocha i nie chce Go zbawić. Dlaczego więc ludzie nie przychodzą do Jezusa? Odpowiedź zawiera się w słowach Jezusa. Ludzie jednak bardziej umiowali ciemność niż światło. Jezus mówi o ludziach, że nie chcecie przyjść do mnie, aby otrzymać życie. Smutne.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 Pismo Święte tłumaczy i objaśnia samo siebie. Przed pytaniem czytam fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 19, wiersze 13 i 14. Wtedy przyniesiono mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie, a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł, Dopuście dzieci, i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Pytanie. Czy do małych dzieci należy Królestwo Niebieskie? Czy tu o naszych dzieciach mowa? Szukając odpowiedzi, czytamy Ewangelię świętego Mateusza, rozdział 18, wiersz 3.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 Może telefonować na numer 503 0068 503 0068 lub 931 1401 931 1401 Obydwa telefony numer kierunkowy 773 Zapraszam do telefonu. 503-0068 lub 931-1401 Obydwa telefony. Numer kierunkowy 773. Pamiętam, był taki film jeszcze, telewizja biało-czarna. Dzieci takie wychudzone, z dużymi głowami chodziły, ci z Afryki. I ja wtedy jakoś łzy mi poleciały, ktoś obok mnie był, albo mama albo ktoś, ja, mówi, ja powiedziałem, że chciałbym im, że pojadę tam i im pomogę. Byłem w Polsce w seminarium u księży werbistów. Chciałem, żeby od razu iść na misję. Później do, do Angoli wyjechałem do diecezji Saurimu. Tam miałem święcenie kapłańskie tam zacząłem pracować w wiosce trendowatych. Ciało trendowatego tak pachnie, uciekałem się, skrywałem gdzieś za dom za coś, wymiotowałem, bo co fizycznie ja się nie mogłem przyzwyczaić do tego zapachu. Był taki moment, kiedy ja przyjeżdżałem do wioski trendowatych i tam jest rada starszych. Oni decydują o wielu rzeczach. No, to jest tak bardzo ważna taka instytucja w tej kulturze pierwotnej. I jeden z takich ważniejszy z tej rady starszych, znaczy się miał takie kikutki zamiast palców i tam kości mu wystawały. No, po prostu trąd już miał zaawansowany. I on kiedyś się ze mną witał, to starał mnie się tym kikutem jak gdyby poranić moją rękę. Trochę się nastraszyłem, bo... Bo ja też jakoś miałem jeszcze w podświadomości na początku, że mogę się zar zarazić przez krew na przykład trądem i to jest takie prawdopodobieństwo. I kiedy ja się zwierzyłem w Elisbeli, czyli ciostrze, ona, ona miała studia na ten temat, dużo rzeczy wiedziała o trądzie, których ja do tej pory mogę nie wiedzieć. Nie no mówię, słuchaj, Feliszbela, jest taka sprawa, że on mnie tym kłótem chce poranić ja się mogę zarazić. A ona mówi, słuchaj, oni się bardzo kochają. Wiesz, dlaczego on to robi? Bo on chce, żebyś ty się naprawdę zaraził żebyś tu został, żebyś nie musiał wyjeżdżać. Będziesz tutaj i będziesz z nimi do końca życia. I on tak przez miłość ci to robi. I ja wtedy zrozumiałem, jaka ich, ich mentalność może być różna od naszej. My myślimy w jakichś kategoriach y, złośliwości, nienawiści, oni myślą w kategoriach miłości całkiem innej od naszych. Oni myślą się bardziej serce mamy rozumem, mnie się tak wydawało. Przyjeżdżam katechista, który on się zajmuje tako... Że, że im tłumaczy Biblię, czytaj Biblię na głos, bo większość z nich nie umie czytać ani pisać. I ten katechista okulary takie raz, ostre, takie jak Denka od szklanek sobie włożył i łazi, oni tam mają liambę, to jest taka trawa, jak marihuana, jak się ją do fajki weźmie, to ona w głowie się zaczyna kręcić po takiej trawie. I, i on tak łazi i potyka się, coś mówię, co się dzieje, co, coś ty. że tak padasz, co, widzę, że jakoś ten... A on mi tak naturalnie, jak dorosłe dziecko, mówi, że on nic nie widzi, nie? A ja patrzę się na niego, mówię, masz takie okulary, czego? Jak nic nie widzisz? Mówi, to przez te okulary, to ja mu te okulary z nosa zdjąłem, włożyłem sobie na oczy moje i patrzę się przez te okulary, a to mleko. Nic ja, ja nie widzę, też mi się. Po co on takie okulary mi się. Boże. I ja mówię, po co ci te okulary? on mówi, no bo wiedziałem, że ojciec miał przyjechać i chciałem być ładny. No to co z takim człowiekiem zrobić wtedy? To ja go obejmuję, śmieję się. My, myśmy się wkurzali, że w Europie żyją ludzie, którzy nie mają pojęcia, co to jest lepra, co to jest, no, co to jest trąd i w ogóle... My inaczej ich odbieramy z tamtej strony, my to znaczy biali Europejczycy czy ludzie, którzy się z tym nie zetknęli. Myślimy właśnie, to jest ten jeszcze taki może średniowieczny obraz, że ten z kołatką chodzi trendowaty, żeby się do niego nie zbliżać. Komuś tam powiedziałem z kolegów, z którymi studiowałem, że jestem z trendowatymi, to, on, to pamiętam jego reakcję, że była że on się zaczął mnie wadzić. Ja to widziałem, fizycznie widziałem to, że on na przykład nie pił z tej szklanki, a dawniej na przykład... No tak, tak, ja to odczułem, on, on tego mi wprost nie powiedział, ale ja to wiedziałem, że on, że on już, że ja po prostu u niego punkty straciłem w tym sensie ludzkim, że, że mogę mieć jakąś chorobę i mogę konta kontażować, jak się mówi, zarażać, nie? A ci, którzy pracują tak jak mój przypadek, że jestem w środku, z nimi razem, jem z tego samego, bo palcami, jem z tej samej miski, całkiem inaczej myślimy, o, ja może dla zobrazowania tego podam przykład. W takiej wyszywanej, pięknej koszuli był człowiek. Jako tak często nie widziałem, on też taki teoretycznie zdrowy był, ja to mówię, bo on nie miał żadnych takich objawów, jeszcze takich posuw, on może miał 20 parę lat. I jeszcze wtedy nie, nie utyka, jeszcze ma nogi całe to, bo ta lepra jak jeszcze go nie niszczyła całkiem. To jest pierwszy, drugi etap choroby. I ja mówię, Piękna masz koszulę, wiesz, bardzo mi się podoba. Rano o czwartej musiałem wyjechać raniutko przed schodem słońca, bo coś trzeba było tam załatwić, no nie pamiętam już jakaś sytuacja, tylko że wyjeżdżałem i on przyleciał zaraz do mojego samochodu i mówi, ojcze, to ja mam taki, tak w starą gazetę, taką portugalską owinięte, to... i ja tak się śmieję, mówię, co o tym mi tu dajesz? mówię, jakąś minę czy bombę, mówię, on mówi, niech to ojciec weźmie, dopiero niech ojciec to weźmie na misji, otworzy na, pojechałem do sióstr, bo muszę jeszcze miałem odprawić, i mówię, tu mam jakiś zawiniątko, wiecie, dał mi taki tam młody człowiek, to i odwijam, zatkał mnie, bo sobie przypomniałem, że on miał nagi tors, że on miał tylko jedną koszulę, a ja mówiąc, że mi się ta koszula podoba, jak gdybym y, y, zawładnąłem jego koszulą, nie? Później sobie pomyślałem, że myśmy tu przyjechali chrześcijaństwa uczyć, jakiegoś tam teoretycznego, oni po prostu, a oni żyją tym chrześcijaństwem już od dawna. nie są chrzeni w naszym kościele, ale modlimy się codziennie, ranne modlitwy południowe wieczorne, też nie zmuszamy ich. Chodzi o to, że modlimy się zawsze, ale nie taka modlitwa do la la tylko psalm się czyta, oni to śpiewają. Mam tam taką chłopkę z grimy i z pokrytą. Tam tylko śpię. Mamy tak zwany ośrodek, to też to szumnie nazwa jest, bo to jest... Trochę tych bloków glinianych poskładanych jest, żeby cień był taki dach, jak pada deszcz. Poletka robimy i teraz ostatnio świnie i kozy są. Wpadłem na taki pomysł, żeby dobrze, bo oni do rzeki gdzieś mieli z półtora do dwóch kilometrów. Tak, do rzeki się szło z, z góry w dół, a z wodą się szło z dołu pod górę. Także utrudnienie, oni czasami nie mają pełnej stopy. Każda rzecz im trudność sprawia, więc... Było takie źródeł, ono wybijało na górze, zacząłem kopać. Ja sam jeszcze łopaty pamiętam z polskiego statku mi marynarze w Luandzie dali, tak się cieszyłem, bo nawet tam łopat nie mogłem jakoś tak zorganizować. Nie kopałem kilka dni, mężczyźni z tej wioski się przyglądali, bo ja tam na nich nie wpływałem tak, żeby system jakiś tam nakazów, zakazów, tylko mówię, no chodźcie tutaj, pomagajcie mi, dla każdego jest zrobione. I oni mi tak odpowiadali, no ojcze pusty, Worek nie stoi na nogach. Nie wiem po polsku, jak usaku, waziju, noszta, dypę To mniej więcej by tyle znaczyło, że jak ktoś nie jest najedzony, to nawet mu jest trudno ustać. Aha, ja wtedy pomyślałem, że no trzeba by było, dobrze by będzie, jak ja zacznę od tego, żeby oni się najadali do syta. I to ja później na palanki jeździłem. Palanka to jest typ takiej sarenki. I mieliśmy stado krów gdzieś, no do tak gdzieś 80 km od, od bazy. I ja tam później przez biskupa wyprosiłem, żeby jedną krowę y, na miesiąc y, ubijać tam na, dla tych ludzi. Chodzi o to, żeby oni jedli dosyta i żeby oni mogli pracować. I ci mężczyźni oczywiście, jak zaczęli jeść no, tak jeden posiłek, dosyta dziennie, to oni zaczęli wtedy kopać razem ze mną i to, to było tego kopania, no z 3 kilometry dziś było, ale ta woda jest teraz w wiosce i można się kąpać i już można, no jest punkt, gdzie to jest, bo nie ma do każdego domu doprowadzonej tej wody. Dlatego, że w nieparzyste kąpią się kobiety, a w nieparzyste mężczyźni Zawalił się dom, chrześcijanie przybiegli gdzieś była trzecia rano, a deszcz był i wichura straszna. Mówi, ojcze, tam taka czarownica, dom ją zawalił. Ja już te słowa już mi troszkę zbulwersowały, bo myślę, co oni, chrześcijanie o czarownicach, ale nic. Jadę z nim tym samochodem jeszcze trzeba było podjechać jakieś 3 kilometry i podjeżdżamy, ja mówię, no, no czego, żeście tam nie poszli jej jakoś, bo ona jakieś czary na narzuci, dobra. Mówię, to.. Być tutaj, bo ja mówię, żeby szedł mną, on się boi, to mówię być tutaj. Tutaj lampy skierowałem samochodu na ten dom, a tam z tyłu były takie drzwi otwierane od tyłu. Ja my się tam ją położę, jakiś tam koc czy coś, odkopuję tam coś, do... mówię, żeby wiedzieć, czy ona żyje, czy co. Ona była samotną kobietą w domu, rzadko wychodziła, praktycznie nie, nie miała, no może raz na tydzień wiadrowody wody do picia przynosiła. I kiedy ją wnosiłem, żeby położyć ją w środku tego samochodziku, to uderzyłem głową w sufit, bo to taki samochód był skryty. I wtedy usiadłem, pamiętam, na, na ziemi. Deszcz na mnie padał z góry, a pode mną była kałuża. I mówię tak do Pana Boga właśnie zacząłem. Z Nim tak mówić, no widzisz, po prostu mówię, że my tutaj, my, mam na myśli siebie do Pana Boga, im głosimy, że mamy się kochać, mamy, mamy sobie pomagać, a oni tu mówię, mówią, że ona jest czarownicą. Widzisz, jak to? po co my tu jesteśmy, do Pana Boga, mówię, nie? Właśnie taki bezsilny się czułem. Po co ja tu jestem? Dlaczego? Po co, co to właściwie? A za chwilę oni nie wiedzieli, co ja robię. Tam grupka ludzi, która stała pod drzewem i między nimi katechista, i krzyczy do mnie, po portugalsku oczywiście, co ojciec tam robi, a ja wtedy odpowiedź, której ja się sam nie spodziewałem, jak tą odpowiedź usłyszałem, to się zacząłem śmiać z siebie, to wyglądało, że ja zwariowałem, bo ja mówię, zamknij dziób, ja się modlę do mojego Boga, powiedziałem mu tak, to znaczy po portugalsku, tak, no, fecio no, i ja, dlaczego to mówię, bo wtedy dopiero się zacząłem śmiać, bo myślę, że ja nie jestem taki całkiem bezsilny, Wtedy taka mi myśl przyszła, bo ja powiedziałem temu mojemu katechiście, że ja w tej bezsilności mam kogoś, z kim ja teraz się kłócę i się zacząłem śmiać, że ja nie jestem taki sam i bezsilny, bo skoro jeszcze mogę się kłócić z moim Bogiem, to znaczy, że On nie jest, bo jakbym ja był wtedy sam, to ja bym wtedy prawdopodobnie myślał, że to wszystko nie ma sensu, a wtedy zrozumiałem, że to ma sens w innym wymiarze. To tam wszystkie osoby, które są, to są chore a nasz udział w tym ja Ci powiem wiesz jak, jak, co mi się podoba? kiedy oni przestają y, być smutni w chorobie podczasami jak ich y, jeszcze tam są y, momenty, kiedy ich, ich boli na początku albo zaczyna coś im odpadać takie, y, takie y, żywe rany takie otwarte rany to oni sami są przerażeni w tej chorobie potrafią na przykład być weseli normalni do takich momentów jak, jak już się widzi, że człowiek sam sobie daje radę psychicznie to wtedy, to wtedy ja staję obok niego szczur zjad kawałek nogi o sobie. ona nie czuła bo to jest jeden z objawów trądu, że on, o, to jest, do tego jeszcze dodam, na przykład siedzieliśmy przy ognisku kiedyś komuś się też coś paliło ciało z ciało ciała było czuć, a on nie wiedział, że się jego ciało pali no to jest właśnie te, te, te ośrodki te nie podają bodźców i ja przyszedłem, to była kobieta, już starcza. To jest tak, że można tego człowieka przytulić. Kontakt taki bardziej fizyczny i psychiczny niż, niż słowa, wiesz? Wiesz, że ona umiera. Bo mówię, bo ja w to wierzę, święcie, że Bóg nas kocha. I, i tylko to mówię, Takich parę, no, to, to są dwa słowa, nawet nie parę słów, dwa słowa mówię, że Bóg kocha. Ja usiądę na, na podłodze, wezmę jej głowę tutaj tak na kolano, i głaszczę ją, patrzę się jej w oczy i mówię, czy, czy ty wierzysz w Boga, czy i w wiosce może też być niechrześcijanin, ale mnie wołają zazwyczaj tam, gdzie chrześcijanie, ale jak, jakby niechrześcijanin chciał, żeby mnie przyszedł, to ja bym też nie powiedział, że nie pójdę. Pierw myślałem tego, że i pojadę do Afryki, jakoś tam będę ich zmieniał, nawracał, takie piękne słowa, nie? Później się Boże, co to znaczy nawracać, co to znaczy zmieniać? Oczywiście podchodzić z miłością, szacunkiem, z godnością. Później myślałem, o, ja takie rzeczy spiszę, to będzie ważne, później może w Polsce opublikuję, ludzie muszą o tym wiedzieć, bo takie niby to tamtym, na tamtym etapie rozwoju było takie bardzo ważne, że tą, y, z tym co wiem, muszę się z kimś podzielić, bo od bo bo tego może zależeć zbawienie, a teraz już taki po 40, głupi, ja nie wiem, głupi, mądry, inny etap mam w życiu, że że zacząłem w pewnym momencie myśleć, że teraz jest moment no, chyba najważniejszy w moim życiu, żeby siebie nawrócić. Słyszeliśmy świadectwo księdza z Afryki, a tytuł był w wiosce trendowatych. Co szczególnego było w tym świadectwie? A kilka myśli przychodzi mi teraz do głowy na temat tej historii. A, oczywiście analizując ją również z perspektywy mojego życia a, historia księdza, który jedzie do wioski trendowatych z teologią, z teorią i się nagle okazuje, że czego ci ludzie potrzebują w tym momencie tego, czego on sam również potrzebuje i każdy z nas ludzie trędowaci, to są ludzie, którzy tak naprawdę, można powiedzieć, nie mają nadziei w tragedii życiowej. I czy w takiej sytuacji taki człowiek potrzebuje jakiejś teorii? Potrzebuje, ale Boga żywego, Boga osobowego, Boga, który jest prawdziwy i którego możemy doświadczyć. I tak właśnie analizując również moje życie, kiedy w moim życiu nastąpiło można by nazwać to nie wiem, tragedia czy jakiś szcząs bardzo duży też będąc człowiekiem religijnym i człowiekiem, który miał poukładane gdzieś tam w głowie a, wyobrażenie na temat religii, Boga i tak dalej i nagle kiedy to wszystko po prostu runęło, w tym momencie to wszystko w czym żyłem, w co wierzyłem nagle to wszystko również runęło razem z moim życiem i w tym właśnie momencie znalazłem Boga i co mogę dzisiaj powiedzieć, że już tak naprawdę nie wiem, co będzie w moim życiu za, nie wiem, za, 5 lat, za 10 lat, ale wiem o tym, że Jezus jest ze mną dzisiaj. I jeszcze taka myśl, że kiedy byliśmy w Polsce i w mojej rodzinie wydarzyła się tragedia, a mąż mojej siostry zginął w wypadku i teraz właśnie, czy, czy w takich sytuacjach i takich sytuacji jest mnóstwo i zdarzają się codziennie. Czy mamy tą pewność, że Bóg jest ze mną teraz, że Go znam, że Jezus jest w moim życiu, że ja Go znam? Wierzę, że ksiądz mówiąc o tym, że on się musi nawrócić, tak naprawdę właśnie to słowo nawrócić się ludzie nie rozumieją, co to znaczy. Czy to znaczy zmienić wiarę, zmienić religię? nawrócić się to znaczy odwrócić się od tego życia jakie prowadziłeś, przyjść do Boga oddać Mu swoje życie, a On ci się w ten sposób, jeżeli tak zrobisz da ci się poznać, On obiecał to przez swoje słowo i rzeczywiście tak jest, jeżeli On mówi w swoim słowie że jeżeli mnie będziesz szukał całym swoim sercem wszystkim, to mnie znajdziesz, to tak jest i, i jest dla nas, dla ludzi jest właśnie nadzieja w tym, że, że możemy znaleźć Boga że możemy Go doświadczać jako kogoś Kogo znamy i kto będzie nas przez to życie prowadził A to życie jest trudne I właśnie jego potrzebujemy Może jeszcze zauważmy jedną rzecz To co przykuło moją uwagę Niesamowicie Ten misjonarz pojechał Głosić Ewangelię I co zobaczył? Zobaczył, że ci ludzie żyją Zgodnie z Ewangelią Ale nie dlatego, że ktoś im wykładał Właśnie kazania Podsycone nauką teologii Ale czym? przyjeżdżał ktoś, kto umiał czytać i czytał Słowo Boże. Oni znali Słowo Boże, oni słuchali to Słowo Boże, mimo że nie potrafili czytać. Oni znali Boga, poznali Jego miłość i to, co właśnie On opisywał, że ci ludzie są radośni, że miłość od nich wypływa, że to, co oni pokazują swoim życiem, to jest właśnie to, czego Bóg od nas chce. On pojechał z wielką, z wielką nadzieją, z, wielkim, z wielkimi planami i nagle zobaczył że On potrzebuje Jezusa, że ci ludzie już znają Jezusa. Teraz On potrzebuje Jezusa. Niepojęty jesteś, wielki święty Boże. Tyle łaski dla nas masz Widzisz każde serce Wszystko czynić możesz, więc Przemień Panie nas Daj nam serce nowe Napój nas wodą życia Niech obmyj This mm -hmm. is Aż do Wciąż mnie zadziwiasz, Panie, miłością swoją dla mnie, tak Bliski mi, jak serca cichy rytm Wciąż mnie zadziwiasz sobą, codziennie i na nowo jak Wciąż ten sam, lecz zawsze inny świt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 nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, tu zawiera się cała odpowiedź. Jakie specyficzne cechy ma dziecko? Dziecko przede wszystkim przypomina nam, że nie tak dawno narodziło się, a więc nie można stać się jak dziecko, bez nowego narodzenia. Bez narodzenia duchowego. Tak to właśnie tłumaczy Chrystus Nikodemowi, gdy mu mówi, zapisane jest to w Ewangelii Jana rozdział 3, wiersz 3, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Inną cechą dziecka jest to, że polega nie na sobie, ale na ojcu lub na rodzicach. We wszystkich sprawach przychodzi do ojca. W ten sposób Królestwo Boże należy do takich jak dzieci i do tych, którzy się narodzili na nowo przez poddanie swojego życia Chrystusowi, a w ten sposób samemu Bogu. Po Bo w wierszu następnym, czwartym, w Ewangelii Mateusza czytamy kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Ta uniżona postawa przed Bogiem jest jedną z najważniejszych cech Nowego Narodzenia i stania się dzieckiem Bożym. Bo jest tu mowa nie o dzieciach naszych, ale o dzieciach Bożych, które Chrystus porównuje do małych dzieci. Dzieci.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 którzy zawierzyli Jezusowi Chrystusowi. Jezus nazywa ich jak dzieci albo mali. Są oni pod specjalną Bożą ochroną. I jeśli takie dziecko, Boże dziecko, ktoś skrzywdzi lub zgorszy, byłoby lepiej dla niego zawiesić u szyi kamień młyński i utopić się w głębi morza. W Starym Testamencie Bóg tak mówi o swoich dzieciach, w księdze Zachariasza, rozdział drugi. Tak mówi Pan zastępów, przesławny do narodów, które was ograbiły. Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Bo nie ma lepszego miejsca, nie ma większego szczęścia, jak być dzieckiem Bożym.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 zapisane w proroctwach. Tydzień temu zaczęliśmy temat ponownego przyjścia Chrystusa. Dzisiaj kontynuujemy temat. Zaczniemy od fragmentu Pisma Świętego, gdzie zapisany jest właśnie na temat jak się będą zachowywać ludzie, kiedy przyjdzie Chrystus po raz drugi i Zobaczmy ten fragment. Albowiem, jak było za dni Noego, tak będzie, takie będzie przyjście syna człowieczego. Bo jak w dniach owych, przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystko. Takie będzie i przyjście syna człowieczego. Są to słowa Jezusa i o czym teraz mówi Jezus obraz czego właśnie jest ten cytat um, Bóg powiedział do Noego, że weśle wody potopu na ziemię i co się stało z Noem Noe wybudował arkę, dlaczego? Dlatego, że uwierzył Bogu, był człowiekiem, który wierzył Bogu, który ufał Bogu, ufał Jego Słowu natomiast wszyscy ci którzy nie ufali Bogu i żyli życiem takim codziennym, normalnym kiedy przyszedł potop wszyscy poginęli i Jezus podaje przykład o Noem porównując to do swojego przyjścia To znaczy przez ten przykład Jezus mówi, że ci, którzy mi ufają, ufają mojemu słowu, ufają pismu bo Pismo zapowiada to, że Jezus przyjdzie, to jak Noe będą przygotowani. Natomiast wszyscy ci, którzy nie będą ufali Pismu, nie będą ufali Słowu Bożemu, że Jezus przyjdzie, będą żyli normalnym życiem. Będą jedli, będą pili, będą żenili się i za mąż wydawali i nagle przyjdzie koniec. Po prostu bez wcześniejszej zapowiedzi. Tak, jest to właśnie przykład i jest to zapisane w Ewangelii Mateusza, ale jest jeszcze podobny przykład, drugi przykład, który mówi na ten sam, te, na ten sam temat i zapisany jest w Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 17, wiersze 28-30. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień siarku i wytracił wszystkich. Tak, też będzie w dniu, kiedy sen człowieczy się objawi Także tutaj nie chodzi o to, żeby siedzieć i czekać i patrzeć w niebo, kiedy przyjdzie Także tu, tu nie, nie jest ten problem Problem jest w czym innym Problem jest w tym w tej, tej świadomości człowieka Bo jak na przykład oczekujemy na ważnego gościa czy ma przybyć do nas to no to właśnie, to też nie, nie siedzimy przez cały miesiąc i patrzymy w okno, aż przyjdzie tylko coś robimy a kiedy przyszedłem do Jezusa i Go poznałem od tego momentu kiedy Go poznałem, Go pokochałem całe moje życie oddałem w Jego ręce i każdy jeden dzień czy jestem w pracy czy coś je,m czy idę do kościoła, czy jadę samochodem on po prostu jest w moim życiu, jest w moich myślach. Myślę o Nim, rozmawiam z Nim w myślach, modlę się. I kiedy dzielę się również z e, różnymi ludźmi, tym jak żyję, jak przeżywam właśnie z Jezusem, każdy ten dzień, to mi na przykład mówią, a Ty tylko Jezus i Jezus, tylko to samo, cały czas to samo, ten Jezus i Jezus. Ale kiedy patrzę na ich życie, to oni właśnie widzą tylko jedzenie, tylko zarabianie tylko sprzedawanie, kupowanie, budowanie a raz w tygodniu pójdą sobie do kościoła i teraz jeżeli ich stan stan ich myśli, ich serca, ich wiary jest taki i nie czytają słowa Bożego, nie ufają Bogu to kiedy Jezus przyjdzie, a to się stanie bo tak jest napisane to właśnie gdzie, gdzie oni będą w jakiej sytuacji oni będą w sumie przypomina taką historię, to jest ta, tutaj lokalną historię, kiedy a, mężczyzna był w relacji z, z dziewczyną. A, po prostu jak popularnie mówi się kochali się oni, bardzo byli zakochani w sobie i były pewne a, dylematy, ponieważ a, on nie mógł się z nią żenić ponieważ miał już żonę a ona chciała wyjść za mąż więc ona postanowiła odejść od niego i on wtedy się przestraszył zobaczył, że, że traci kogoś bardzo bliskiego I był to szok dla niego i pojechał ze znajomym do Wisconsin na niedzielę żeby odpocząć, żeby się oddalić od tego, żeby jakoś a, mieć spokój, żeby było lżej za, zepsuł wakacje temu koledze, bo cały dzień gadał tylko o tej dziewczynie. Cały dzień myślał o tej dziewczynie. Jakkolwiek, kiedykolwiek ten kolega zaczął mówić na inny temat, on ciągle wracał do tego tematu. Także widzimy, że jak ktoś może mieć problem zrozumieć co to jest miłość do Chrystusa, do Boga, to jeśli miał doświadczenie takie ludzkie, ziemskie, Kobieta z mężczyzną, mężczyzna z kobietą. Kiedy pamiętasz taki dzień, że, że wszystko co robiłeś, robiłaś, wszystkie myśli wracały do tej osoby. Czy chcesz, czy nie chcesz, wracały. Nie dało się ich wyrzucić, odrzucić. To było, to było no nie wiem jak to nazwać, e, obsesja. To była miłość, to, było, to, było, to była osoba, którą trzeba była tak bliska. Nie dało się jej usunąć z pamięci świadomości w serce. Tak, tylko kiedy mówię właśnie o Jezusie, to nie mówię o Nim jako o jakiejś nauce, o jakiejś religii. Po prostu mówię o Nim jako o sobie. O tym, który przyszedł na ziemię, który umarł, który zmartwychwstał i żyje. Jest Bogiem i który jak, obiecał, że da się poznać każdemu, kto go będzie szukał. Przez swojego Ducha Świętego da się poznać. Nie możemy Jezusa poznać przez przez nauki, przez intelekt, przez rozum tylko przez wiarę i to właśnie tutaj o tym mówimy że tak bardzo ważna, tak istotna jest wiara, ale wiara która jest zakotwiczona w Jego słowie, bo Jego słowo które mówi o Nim, tak naprawdę wskazuje na Niego i przyprowadza nas do Niego, wskazuje tą jedyną drogę, jaką możemy do Niego przyjść i Go poznać a kiedy Go poznamy, zwyczajnie po prostu, zwyczajnie się w Nim zakochamy kiedy zobaczymy, jak jest, jak jest dobry, jakie jest jego serce. tak, jak apostołowie, tak, jak apostoł Jan położył swoją głowę na piersi Jezusa, po prostu był zakochany w Jezusie, zakochany był w tym, kim On jest, w Jego charakterze, w Jego osobowości. Tutaj niektórzy mogą mieć problem, a szczególnie mężczyźni, bo Jezus jest mężczyzną, tak, był tutaj na ziemi jako mężczyzna i, i tu, tutaj mogą mieć problemy no jak można pokochać mężczyznę w ten sposób, jak się kocha kobiety. I jest to możliwe, kiedy zobaczymy właśnie nie a ciało, nie zobaczymy osobę, nie zobaczymy płeć, ale zobaczymy charakter Jezusa, kiedy zobaczymy osobę, kim On jest, co On zrobił, jak On się poświęcił, co uczynił, dla kogo ży, żył, dla kogo żyje. Więc mi się wydaje, że z tym, nie musi być problem z tym, że że on, jest, że on jest na przykład mężczyzną i dlatego mężczyzna nie może go pokochać ale zobaczmy również na relacje ojciec-syn zobaczmy ile świadectw jest kiedy to ojcowie praktycznie poświęcają całe swoje życie dla swoich dzieci, dla swoich synów i relacja właśnie taka pokazuje mi właśnie tą miłość ojcowską, tą miłość bliźnią między Jezusem apostołami, ale również między mną a Jezusem. To jest ta miłość, która jest od Niego, którą odczuwam, jako że On jest moim Panem, On jest moim Bogiem, ale On jest również moim Ojcem. Kiedy mówię o Jezusie, tak jak na przykład dzisiaj, teraz, mam na myśli, że dzisiaj dało mi nowy dzień. Mogłem rano wstać, mogłem dzisiaj tutaj przyjść do mogę o nim mówić, mogę pracować, jestem zdrowy, odnowi moje życie, dał mi nowe małżeństwo. To wszystko on daje codziennie, każdemu z nas. A ludzie odwracają się do niego plecami. Ja mówię ludzie. Ja przez 28 lat chodziłem do niego plecami. Wydawało mi się, że to takie zwyczajne, normalne, to wszystko mi się należy. Dopiero kiedy przyszedłem do niego, i zobaczyłem właśnie w jego słowie, że to wszystko jest darem od niego. Ale tym największym darem jest on sam, że przyszedł, dał swoje życie, że, że wziął karę, która mi się należy na siebie i dzięki temu dzisiaj mam pewność, że, że idę do nieba, idę do niego. Nie dlatego, że że, że po prostu chcę być w niebie, bo tam będzie przyjemnie, będzie dobrze, będzie zawsze nie wiem, nie będzie płaczu i tak dalej, ale dlatego, że właśnie jest tam Jezus, ten, którego kocham i ten, który dzisiaj daje mi wszystko, ale który dał samego siebie. To jest coś niesamowitego, po prostu o tym mówi słowo, to mówi Ewangelia. A nade wszystko chcę być Twoim, moim przyjacielem. Pan Bóg dał rodziny i jestem przekonany, wierzę i widzę to, że Dał rodziny nie dlatego, że nie mógł stworzyć ludzi inaczej, bo stworzył aniołów, którzy nie mają rodziny, też ich stworzył wiadomo ile milionów czy miliardów, tylko widzę, że dał rodziny po to, żeby właśnie lepiej zrozumieć miłość Bożą, żeby lepiej zrozumieć miłość Ojca, bo właśnie w relacjach rodzinnych widzimy to dokładnie, że jeśli ojciec ma dziecko albo dziecko ma ojca, to widzą, mogą odczuć praktycznie, o co chodzi w tej relacji. Dlatego w tym łatwiej nam jest zrozumieć miłość ojca niebieskiego, miłość stwórcy. Dlatego jeśli ktoś ma problem z zrozumieniem, o co chodzi w tym wszystkim, to jeśli macie rodziny, a na pewno każdy ma, jeśli nie ma nawet dzieci swoich, to jest dzieckiem rodziców, popatrzcie na relacje rodzinne o co chodzi w relacjach rodzinnych naprawdę, co się najbardziej liczy a wtedy będzie łatwiej zrozumieć o co Panu Bogu chodzi w tym wszystkim o czym mówimy ciągle i powtarzamy o co Jemu chodzi właśnie w relacjach między ludźmi w relacjach rodzinnych odbija się to powtarza się to we wszystkich sytuacjach także może nam to pomóc mówiliśmy przez długi czas przez długie tygodnie O szatanie Jest on też nazwanym Bogiem tego świata I ma moc I właśnie ma wielką moc Potrafi zaślepić Człowieka Przeczytajmy fragment z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntianu, rozdział 4, wiersz 4 Których Bóg Świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Głosne słowo mówi Bóg tego świata. To określenie złego, szatana, diabła. Zaślepił umysły niewierzących. W jaki sposób zaślepił? Albo inaczej, o czym my dzisiaj mówimy? Albo o kim my dzisiaj mówimy? Kto tak naprawdę mnie oczarował? Albo, taki przykład, jest artysta, malarz, który namalował obraz i ten obraz został powieszony w galerii. Stanął ten człowiek koło tego obrazu i wszyscy ludzie, którzy przychodzą, podziwiają te, ten obraz. Ale jakby nie popatrzeć na ten obraz, jest to ramka ze, może ze skórą i farbą. Natomiast obok tej ramki stoi człowiek, o ile bardziej niesamowite stworzenie, jak mógłbym to określić. I teraz w jaki sposób szatan działa na nas? Zamiast, abyśmy zwrócili uwagę na Tego, który jest Twórcą i to wszystko stworzył, żebyśmy popatrzyli na Jezusa, na to, jak jest piękny, jaki jest Jego charakter i tak dalej, On powodując w naszych myślach, w naszych sercach porządliwość, zwraca nas nie na Jezusa, ale zwraca nas na rzeczy tego świata i zwróćmy uwagę, że te wersety, które czytaliśmy wcześniej, cytaty, mówią o tym że ci ludzie jedli, pili, kupowali i tak dalej, co znaczy, że oni nie mieli swoich, swoich oczu zwróconych na Jezusa, nie widzieli piękna Jezusa, a, ale oni po prostu żyli w porządliwościach oni szukali i podziwiali, i szli za tym, co jest na tym świecie, ale nie popatrzyli jeden krok dalej, że za tym wszystkim stoi ktoś, kto to wszystko daje, nie popatrzyli na Boga i właśnie szatan w taki sposób działa na nas, na ludzi, że pokazuje ci piękny samochód, pokazuje ci, nie wiem, może seks, może alkohol, narkotyki, cokolwiek innego, karierę, ale tym wszystkim, idąc za tym, dochodzisz, widzisz, że tam nie ma nic tak naprawdę, a przez to wszystko zacienia ci zamyka Twoje oczy na, na Boga, który jest o wiele, o wiele wspanialszy i cudowny w swojej istocie i charakterze i postaci. Tak. Szatan, Bóg tego świata zaślepia umysły ludzi, a Chrystus jest tym, jak czytamy, który otwiera oczy ludzi. I tu jest właśnie ta różnica, że niektórzy w tym zaślepieniu chodzą 28 lat, inni 48 lat, inni 65 lat a inni odejdą zaślepieni. A niektórzy niektórzy przyjdą do Chrystusa i te oczy ich zostaną otwarte. Więc to jest ta różnica, że wszyscy, którzy się narodzili na ten świat, narodzili się niewidomi, ślepi, zaślepieni. Ale kiedy przyjdzie dzień, że Chrystus otworzy oczy, to wtedy dopiero możemy zobaczyć, jakie było tamto życie, stare życie. Zrobimy krótką przerwę i wrócimy. I'm going to Teraz czas, Tego tematu, powtórne przyjście Chrystusa i przeczytamy teraz fragment z pierwszego listu apostoła Jana rozdział 3, wiersz 2. Umiłowani, teraz dziećmi bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Postał Paweł pisze do ludzi wierzących, do ludzi, którzy którzy są dziećmi Bożymi, którzy zaufali Jezusowi. I um, o czym On mówi? Czy tutaj na ziemi jeszcze nie widać tego w całej pełni, jacy będziemy tam po drugiej stronie? Tak, będzie to widoczne dopiero wtedy, kiedy przyjdzie. Wtedy wszyscy, którzy należą do Niego, zobaczą Jego, jakim naprawdę jest. A jednocześnie nie tylko zobaczą Jego, ale zobaczą siebie siebie, którzy będą odmienieni ludzie będą za zmienieni zamienieni z zmiana będzie ich wyglądzie ponieważ to będzie inne ciało to nie będzie fizyczne ciało ludzie często zastanawiają się jak to będzie, jakie to ciało będzie jak będzie wyglądał człowiek A nie napisane jest jak nie podane są szczegóły ale można się domyślać na w zasadzie tej, jakim Chrystus był to w w co doświadczyłem już tutaj, czego doświadczyliśmy, ludzie wierzący, którzy się narodzili na, na nowo, doświadczyliśmy przemiany naszych myśli, naszych serc, naszych pragnień. Po prostu nasze życie totalnie się zmieniło. Bóg zmienił moje życie, mogę powiedzieć sam za siebie, że Bóg zmienił całkowicie od, od fundamentu do samej góry, zmienił moje życie, moje podejście do życia, myślenie, moje wnętrze. Jednak nadal tutaj, jako ludzie, żyjąc w tych ciałach, zmagamy się z różnymi pokusami i tak dalej. I tutaj jest powiedziane, że po drugiej stronie będziemy tak jak Jezus. Będziemy odbiciem Jezusa. Będziemy jeszcze tutaj po prostu dążymy do tego, ale dopiero tam, po drugiej stronie tego doświadczymy i tacy będziemy. Tak, ale gdy nadejdzie Chrystus, przyjdą z Nim też nagrody. I teraz przeczytamy dwa fragmenty z Ewangelii Mateusza 16.27 i objawienie św. Jana 2212. 12 Albowiem tym człowieczy przyjdzie w ojca swego z aniołami z tymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. I tutaj jest y pewien dylemat, do czasu nie ma dużo, a można bardzo pomylić te wiersze z uczynkami, z łaską, łaskę z uczynkami, bo właśnie wielu ludzi, wiele religii, dużo religijnych nauk jest, które mówią, że musisz sobie zasłużyć. Tutaj nie o to chodzi, tutaj trzeba wyjaśnić, że nie o to chodzi, że nie za uczynki idziemy na spotkanie z Jezusem. A jeden fragment, który przeczytam, który mówi o tym czy uczynki idą za nami do nieba czy przed nami to jest właśnie fragment z Księgi Objawienia rozdział a, 14 wiersz 13 i usłyszałem głos z nieba mówiący napisz, Głosowieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają zaprawdę mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi zwróćmy uwagę, ludzie którzy zaufali Chrystusowi umierają, zasypiają, jak pisze w innym miejscu, w Chrystusie zasypiają dlatego, że to jest tylko chwilowe w Chrystusie to są ludzie, którzy odchodzą w Chrystusie i uczynki idą za nimi jaka jest różnica między uczynkami idącymi przed człowiekiem to znaczy najpierw ja musiałem dobre uczynki spełnić i te uczynki tam już do nieba poszły, a później ja ewentualnie pójdę za uczynkami. Dzięki tym uczynkom. Tu piszę, że uczynki pójdą za mną, jeśli ja tam będę. Jedyną właściwą postawą człowieka tutaj na ziemi jest, Panie, przychodzę do Ciebie z gołymi rękami, z niczym w rękach. Jedynie Ty możesz wziąć moje życie i je użyć. Kiedy przyjdziesz w takiej postawie do Boga, przychodzą do, pan, do Pana z niczym, a tak naprawdę... Kiedy ja przyszedłem do Pana, to przyszedłem nawet nie z niczym, przyszedłem tylko z, z grzechami i mogłem poprosić Go o przebaczenie i wtedy wziął moje życie i On teraz prowadzi moje życie, ale z tego życia, z wdzięczności wypływają uczynki. O tym właśnie mówi tutaj słowo. Gdybym ja z tymi uczynkami mogła zapracować sobie na niebo... Tutaj jak już wiele razy wspominaliśmy tutaj, Jezus umarł nadaremnie. Nie mogę sobie wykupić, ani żadnego depozytu złożyć moimi dobrymi uczynkami. Zresztą słyszeliśmy to dzisiaj w świadectwie, gdzie pojechał misjonarz, starał się, robił pomagał ludziom, miał z pomoc jak potrafił. Co sam stwierdził? Potrzebuję Jezusa. Jeżeli nie masz Jezusa, a czynisz dobrze, nie pójdziesz tam, gdzie On jest. Chrystus przyjdzie znów, to jest pewne. Chrystus przyjdzie jeszcze raz. Nikt nie wie kiedy, ale wiemy, że przyjdzie. Jeśli Pan nie przyjdzie, jeszcze w tym tygodniu będziemy kontynuować temat dzisiaj. Dziękuję Ani, dziękuję Józefowi. Dziękuję. Dziękujemy.